Firma Osewa znana jest z posiadania odmian kukurydzy o bardzo krótkim FAO w wielu sytuacjach no wręcz niezastąpionych odmian. Wszyscy znamy Cilicję, która jest odmianą, jak, nawet jak na polskie warunki, bardzo wczesną, a pan Michał Waranica mówi, że trwają prace nad jeszcze wcześniejszymi odmianami. Jakimi? ronie rąbka tajemnicy, że pracujemy, czy mamy w, w badaniach kukurydzę o liczbie FAO około 120 ale to to jest przyszłość. Zobaczymy jak ona będzie się sprawdzać, jak będzie wyglądać i wtedy zapadnie decyzja, czy będziemy nad nią pracować i wprowadzać ją na rynek. Na chwilę obecną jest znana odmiana Silicja o liczbie 140 która zapewnia nam ekstremalną wczesność. Możemy tą kukurydzę zasiać albo w normalnym terminie agrotechnicznym i zebrać ją dużo wcześniej, bądź zasiać ją później, nawet jako plon wtóry i zebrać ją normalnie razem z innymi kukurydzami. Ale jednak wielu rolników, również w związku z tym, że zmienia nam się klimat, przedłuża nam się sezon, no patrzy za odmianami no znacznie późniejszymi. Dotąd patrzyli FAO 270 280 to już teraz patrzą na ponad 300 i w ogóle się nie boją tego. Jakie odmiany dłuższy fao można u Was dostać? Mamy również odmianę o znacznie dłuższym FAO. Bym powiedział, że w rejonie Polski mamy najszerszy wachlarz, bo zaczyna się od kukurydzy o liczbie FAO 140, tak jak mówię, a kończy na liczbie FAO 300, odmianie stricto ziarnowej w Dęcie, dekani. Aczkolwiek tutaj na rejon północny nie zalecamy jej, jej uprawy, gdyż, gdyż może być zawodna. No bo jak to na ziarno, to lepiej przy tej długości fao to zostać na Dolnym Śląsku i w Opolskim. Dokładnie tak, ewentualnie Południowa Lubelszczyzna czy, czy Małopolska. Natomiast jeżeli chodzi o, tutaj o ten rejon, e, zaprezentowaliśmy na poletku szereg odmian o znacznie krótszym okresie wegetacji, o liczby fao 230, tak jak to na przykład jest CFOX, odmiana stricte kiszonkowa poz pozwalająca zebrać dużą ilość masy kiszonkowej o bardzo wysokich parametrach z dużym udziałem skrobi, czy ewentualnie odmiany delikatnie późniejsze o liczby vo 240 czy 250, tak jak OP Maura, e, czy Robletto albo GL1202 to są to odmiany o liczbie V średnio późnej i zapewniają taki współczynnik bezpieczeństwa, że na pewno tutaj w tym regionie na pewno dojrzeją. No właśnie, bo ta pewność, że dojrzeją jest chyba ważniejsza niż marzenia, że będziemy zaraz siali tutaj odmiany węgierskie, chorwackie albo włoskie, prawda? Tak, oczywiście musimy zabezpieczyć ten plon, a nie myśleć o niewiadomo, czym. Jesteśmy w rejonie takim, jak jesteśmy te lata są różne, a kukurydza dojrzewa temperaturami, a nie, nie dniami i różnie to się układa. I są lata, oczywiście, że odmiany późniejsze sobie radzą. Natomiast są lata, kiedy, kiedy zawodzą, bo przychodzą bardzo przesno, przymrozki, ścinają wiązki przewodzące i kukurydza kończy wegetację, nie dojrzewając, nie nalewając skrobi czy osiągając odpowiedniego poziomu suchej masy. No bo nawet jeśli sezon wegetacyjny obiektywnie mamy dłuższy, niektórzy mówią, że o ponad miesiąc, to wcale nie oznacza to, że będą to warunki pogodowe wystarczające do tego, żeby kukurydza dojrzała, prawda? Tak, oczywiście. Kukurydza jest rośliną typu fotosyntezy C4, czyli ciep ciepłolubną i potrzebuje temperatur, żeby żeby dojrzeć. a są odmiany naprawdę o średnio wczesnej liczbie VO, które zapewniają nie gorszy potencjał planowania, niż te bardzo późne, a na pewno dojrzeją. Zresztą mieliśmy też przykład na poletku odmiany o liczbie VO 240 czy 250 bardzo fajnie się prezentowały i też potrafią zapewnić nam bardzo duży potencjał planowania.